An. ktoś puka do drzwi. zaspany głos Olivera, dochodzący z salonu, wyrwał mnie ze snu. Z trudem otworzyłam oczy. Poprzedniego dnia do późnych godzin miałam treningi z Ines, a wracając, poszłam pod dom Zenka i do wichrowego wzgórza. Po tym, co powiedziała mi Wiki, nie udziłam się, że go zastanę. Tako też milczało, jednak sama musiałam się przekonać o jego zniknięciu. Nie dostrzegłam śladów obecności ani jego, ani Stefana. Dobijanie do drzwi zmusiło mnie do wstania. Zerwałam się więc i mijając Olivera zbiegłam po schodach. Ledwie nacisnęłam klamkę, a do środka wpadła Ines. – Chodź szybko, miałaś być już z Beatrycze. – Co? – zdziwiłam się, tłumiąc ziewanie. – Nie mówiłam ci? – pokręciłam głową. – To ubieraj się szybko i idziemy. Tu masz rozpiskę zajęć na kolejne tygodnie. Machnęła ręką, w której trzymała kartkę i położyła ją na stole. Cześć, Oliver! Chłopak pomachał z kanapy i przykrył się kocem po uszy. Popatrzyłam z zazdrością na przyjaciela, ale Ines pogoniła mnie gestem. Wsunęłam na siebie ciepłe dresy i wyszłyśmy. Słońce nawet nie pojawiło się na horyzoncie, a mroźne powietrze zaszczypało mnie w policzki. Jeszcze noc! jęknęłam. Bea uparła się na trening w górach. Podobno jest tam jakiś strumień, który ujdzie od biedy, jak to nazwała. Dzisiaj cię zaprowadzę. Dasz radę jutro pójść sama? Jasne. Słuchaj, zmieniłam temat, próbując nadążyć za jej szybkim krokiem. O co chodzi, Amelie? Samo wspomnienie dziewczyny przyprawiało mnie o irytację. A więc... zauważyłaś? Westchnęła Ines, nie patrząc w moją stronę. No trudno nie zauważyć, że ktoś cię nienawidzi. Co dziwniejsze, jeśli widzisz tego człowieka po raz pierwszy, ma powód. Jaki? Zatrzymała się nagle, przez co omal na nią nie wpadłam. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że ktoś może cię obwiniać o śmierć Rory? Przełknęłam ślinę. Była z nią blisko. To jej siostra. Cholera. Tego się nie spodziewałam. Nie martw się, wytłumaczę jej. Rzuciła pewnym tonem. Może ja... Zaczęłam, chociaż nie miałam pojęcia, co powinnam zrobić. Trzymaj ją na razie na dystans. Może jak cię pozna, zrozumie, że to nie była twoja wina? Ja z nią najpierw pogadam. Zakończyła twardo i ruszyła dalej. Spinałyśmy się na górę, gdzie otaczała nas nienaturalna cisza. Cały świat jeszcze spał, a ja chętnie bym do niego dołączyła. Nie musiałabym myśleć o Amelii i Rory. Jeśli jej śmierć prześladowała mnie przez cały czas, nawet nie chciałam wiedzieć, co przeżywa jej siostra. Westchnęłam i spojrzałam w niebo Kilka smoków latało przez skalę, w której miały jamy Przez chwilę zastanawiałam się, czy w którejś z nich jest sulirat Ale nie chciałam go budzić Dotarłyśmy do górskiego strumienia Czułam w tym miejscu jakieś dziwne przyciąganie, od którego mrowiły mnie opuszki palców Beatrycze siedziała na płaskim kamieniu pośrodku strumienia Dzięki Szepnęłam do Ines, a ona nie czekając pomachała i odwróciła się Beatrycze powoli otworzyła oczy. Podejdź do mnie. Skrzywiłam się na myśl o zanurzeniu stóp po kostki w lodowatej wodzie. Znacznie łatwiej było robić to na Alrakis, gdzie temperatura bardziej sprzyjała kąpielom. Popatrzyłam na staruszkę z nadzieją, że może zmieni zdanie, ale tylko machnęła głową zniecierpliwiona. Zdjęłam więc buty i stanęłam bosymi stopami na szorstkim kamieniu, a moje ciało przeszył dreszcz. Zatrzymałam powietrze w płucach i zanurzyłam stopę. Woda była tak zimna, że aż zapiekła mnie skóra. Jak najszybciej zrobiłam kilka kroków i po chwili stanęłam obok mentorki, planując po powrocie wypić eliksir na odporność. – Słyszałaś go? – zapytała tajemniczo. – Kogo? – Sulirada. – Skąd ona wie? – przeleciało mi przez głowę, a w gardle urosła mi gula. – Nie wiem, o czym mówisz – Powiedziałam najpewniej, jak tylko potrafiłam. Beznadziejnie kłamiesz. Estera mi powiedziałaś, że pytałaś o rozmowę ze smokami. Durna Estera, pomyślałam zaciskając pięści. Znasz ją? To moja przyjaciółka. Odparła beatrycze i wstała powoli. Odruchowo chciałam jej pomóc, ale mnie ofuknęła. Czemu się dziwię? Obie tak samo przyjacielskie i przemiłe. A tobie powiedziała? zapytała staruszka. O czym? Bea westchnęła głośno i mruknęła pod nosem kilka obelg. Nieważne. Machnęła ręką i spoważniała. Niektórzy z żywiołaków są w stanie usłyszeć smoki. Wszystko jest energią, a my mamy jej więcej. Dlatego możemy kontrolować żywioły i niektórzy słyszą smoki. My? Zapytałam, na co kiwnęła głową. Więc jednak nie zwariowałam. Za każdym razem, gdy próbowałam, ledwie dałam radę utrzymać się na nogach. W takim razie masz za mało energii, żeby go słyszeć swobodnie. A ty rozmawiasz z Balzachem? Kiedyś. Teraz mam za mało energii. Przez cały czas ze mnie ucieka, widzisz? Uniosła rękę i popatrzyła w niebo, jakby coś tam dostrzegła. Nic nie zobaczyłam, ale nie skomentowałam. Nie zostało mi dużo czasu. Powiedziała bardziej do siebie niż do mnie. Mogę zapytać, dlaczego pomogłaś im z ulotkami? Przecież oni mogą zniszczyć to wszystko. Wiesz, że zanim mistrz objął władzę, mogliśmy odwiedzać nasze rodziny? Pokręciłam zszokowana głową. Zakazał nam. Tego i wielu innych rzeczy. Dlatego wybuchł bunt? Tak. Wiele osób się na to nie godziło. Wtedy jego żona została zamordowana przez strażnika, który miał jej pilnować. On naprawdę ją kochał, czasem miałam wrażenie, że tylko ją. Po tym wszystkim nikomu już nie zaufał. Zupełnie zwariował. Zniszczył radę starszych, powołał czeladników, którzy odpowiadają tylko przed nim, a każdego, kto odważył się mieć własne zdanie, zesłał na wyspę wiecznego śniegu. Skoro brałaś udział w buncie, czemu ciebie tam też nie wysłali? Byłam wtedy jedynym żywiołakiem wody. Uratowała mnie też Lin, która już wtedy była zdolną alchemiczką. Wstawiła się za mną i dała fałszywe alibi. Mistrz, potomek ducha, ojciec Williama, byłam pewna, że jest obrońcą drakanów, a jego władza jest sprawiedliwa. Teraz zaczynałam w to wątpić. Wątpić we wszystko. William wspomniał, że ojciec zmienił się po śmierci matki, że traktował go przedmiotowo. Czy dlatego zdecydował się przejść na stronę Kichuna? To prawda, że wychowałaś Lin? Beatrycze westchnęła ciężko, a jej oczy zabłysły od łez. Była mi bliska. Przyszła do mnie, kiedy straciłam ciążę. Nikt o tym nie wiedział. Gdyby nie pojawiła się w moim życiu... Pokręciła głową i znowu spojrzała w niebo. Podejrzewałam, kim jest, mimo to zgodziłam się nią zająć. Była taka drobna, bez energii, bez smoka, sama, uparta, wściekła na świat. Była inna, ale nigdy nie dałam jej tego odczuć. Czy ona znała wcześniej kichuna? Przed oczami pojawiła mi się wizja, w której spotykają się nad strumieniem. Kiedyś przyznała, że poznała jakiegoś obcego mężczyznę. Podejrzewam, że to był on. Raz ją śledziłam po tym, jak znowu ktoś się wyśmiewał przez brak smoka. Poszła wtedy nad strumień płakać. To było zaraz przed tym, jak przeprowadziła się na Eltanin. Widziałam, że rozmawiała z kimś, ale nie słyszałam o czym. Zakręciło mi się w głowie. Opisywała to, co widziałam w wizji na Alrakis. Zacznijmy już. Otrząsnęła się i ukradkiem wytarła łzę. Wezwij, Sulirada. Jej głos wyrwał mnie z zamyślenia. Przywołałam intuicję i pomyślałam o swoim smoku. Przesłałam mu obrazy i czułam, że odebrał moje wezwanie. Trzepot skrzydeł wprawił gałęzie drzew w taniec i po chwili sulirat wylądował w strumieniu. Spojrzał przelotnie na staruszkę i wyciągnął szyję w moją stronę, mrużąc powieki. Ognisty blask na jego łuskach zafalował w promieniach słońca, które zdążyły przebić się przez drzewa iglaste. Zaczynaj! Trudno było mi skupić się na żywiole po tym, co usłyszałam. Otrząsnęłam się jednak, wiedząc, że Beatrycze zaraz zacznie się niecierpliwić. Od razu wyczułam, że tu będzie trudniej obcować z żywiołem. Wilgotność powietrza była mniejsza, a woda jakby obca. Mimo to spróbowałam przyciągnąć uparty żywioł. Stanęłam na ugiętych kolanach, w lekkim rozkroku, napiłam mięśnie i wyciągnęłam ręce przed siebie. Robiłam wszystko tak samo jak na wyspie ale nie mogłam się skupić i ciągle odlatywałam myślami. Woda nawet mnie nie słyszała, nie mówiąc już o słuchaniu. Poruszałam dłońmi, czując jak krew zaczyna szybciej krążyć. Poza tym nie działa się zupełnie nic. Nagle Sulirat dmuchnął mi w plecy gorącym powietrzem, wybijając z koncentracji. Odwróciłam się i spojrzałam na niego wściekła. Stanął na czterech łapach, przechylając do mnie głowę i pokazał ostre kły. — Energia! — usłyszałam głos Beatrycze. Wszystko, co nas otacza, ma własną energię. Cały ten świat jest energią. Poczuj ją. Bądź nią. Łatwo powiedzieć, pomyślałam, starając się nie przewrócić oczami, co staruszka na pewno by dobitnie skomentowała. Sulirat delikatnie poruszył głową, co odebrałam jako zachętę. — No tak, zapomniałam o tym, co najważniejsze. O byciu tu i teraz. Zamknęłam oczy, wzięłam głęboki wdech i zatrzymałam na chwilę powietrze w płucach. Skupiłam się na byciu, nie na problemach, nie na kichunie, na byciu w tym miejscu ze smokiem. Szum wody wprowadzał w stan medytacji. Energia przepływała przez moje ciało, a skóra mrowiła. Skupiłam się jeszcze bardziej i wydężyłam wszystkie zmysły. Znów połączyłam się z naturą, stałam się jej częścią, i wtedy wyczułam coś innego. Ognistą energię otaczającą moje ciało. Była jak gorąca para próbująca dostać się do środka. Pozwoliłam jej na to. Energia Sulirada wlała się we mnie na moment, zatrzymując bicie serca. Włosy na głowie zjeżyły mi się, a ciało przeszedł gorący dreszcz. W końcu usłyszałam w głowie niski głos. Sulirad? To nie potrwa długo. Twoja życiowa energia nie jest na tyle silna, żeby utrzymać to połączenie Możesz korzystać z mojej energii, aby kontrolować żywioły Ale nie bierz jej zbyt wiele, bo oboje umrzemy Ale jak to zrobić? Zapamiętaj moją energię Wyobraziłam ją sobie jako czerwony ogień rozchodzący się po moim ciele Zapamiętałam falę gorąca zalewającą płuca Moja dusza płonęła Poruszyłam rękoma i otworzyłam oczy Woda wokół mnie trysnęła w górę, aby po chwili opaść, obryzgując wszystko dookoła Dziki śmiech Beatrycze wyrwał mnie z transu Zaczęłam poruszać powoli rękoma, tworząc przed sobą zamkniętą kulę Ten widok tak mnie zachwycił, że na chwilę straciłam kontrolę I kula zafalowała Dobrze, rzuć nią Zgiełam łokcie, a następnie energicznie wyprostowałam ręce Kula przeleciała przez brzeg strumienia i trafiła w drzewo obok mentorki. Świetnie! Nagle przeszył mnie chłód. Energia zaczęła się wycofywać. Zerknęłam na sulirada, który kiwnął głową i wyprostował skrzydła. Poczułam, jakby ktoś wyrywał mi płuca. Zabrakło mi tchu. Opadłam na zimny kamień. Gdy otworzyłam oczy, ujrzałam nad sobą zaniepokojoną twarz Olivera skąpaną w ciemności. Odkryłam ciężką kołdrę z rozgrzanego ciała. Spróbowałam się podnieść, ale zakręciło mi się w głowie. Jak się czujesz? Zapytał drżącym głosem przyjaciel. Rzucił się do miski z wodą stojącej na biurku, sprawiając, że przechyliła się i część wody wylała się na podłogę. Nie przejął się tym, wziął mokry ręcznik i przyłożył mi do czoła, zasłaniając oczy. Bez tragedii. Złapałam jego dłoni i przesunęłam, uśmiechając się delikatnie. Byłaś rozpalona, kiedy Sulirat cię przyniósł. Co się stało? Chyba skutek kontroli nad żywiołami, wyszeptałam. Ale już lepiej, naprawdę. Znów skłamałam i przychodziło mi to coraz łatwiej. Poruszyłam rękoma i upewniwszy się, że oprócz bólu głowy nic mi nie dolega, usiadłam. Na eltaninie było dzisiaj ciemniej niż zwykle, jakby wszystkie gwiazdy schowały się tej nocy, a w pokoju słychać było krople deszczu uderzające o okno dachowe. – Krzyczałaś jakieś imię – powiedział Oliver, a zmarszczka między jego brwiami pogłębiła się. – To tylko koszmar – próbowałam go uspokoić. – Często masz te koszmary? – odpowiedziałam milczeniem, a on opadł na krzesło i zamknął oczy. – Wiesz, że we śnie nie potrafimy liczyć, czytać ani sprawdzić godziny? – wypalił nagle. – Jak będziesz miała kiedyś koszmar, w którym zachowasz część świadomości, spróbuj policzyć palce u ręki – Będziesz w stanie kontrolować sen i się obudzić. Jasne, dzięki, mruknęłam specjalnie przejmując się jego ciekawostkami. O nie, o świcie mam lekcję z Eustachem. Która godzina? Dodałam z przerażeniem. Spałaś przez cały dzień i północy. Prześpij się do rana. Siedziałaś przy mnie cały czas? No raczej, rzucił i pogładził mnie z czułością po głowie. Dziękuję. Przygryzłam wargę, czując wyrzuty sumienia, że nie powiedziałam mu prawdy. Spojrzałam mu w oczy, które błyszczały w ciemności. Jakby zareagował, gdybym powiedziała, że słyszę Sulirada? Uwierzyłby mi? Nie chciałam na razie go tym obarczać. Podniósł dłoń i pogładził palcami mój policzek, a jego spojrzenie się zmieniło. Powietrze wydawało się gęste, a serce zaczynało mi przyspieszać. Gdy dotarło do mnie, co się dzieje, natychmiast się odsunęłam. Przyniosłem eliksir na regenerację. Wypij, zanim pójdziesz znowu spać. Kiwnęłam głową. Wcisnął mi do ręki szklaną buteleczkę, a gdy upewnił się, że wszystko wypiłam, wyszedł z pokoju, zostawiając mnie samą z własnymi myślami. Nie spałam już do rana, kręcąc się z boku na bok. Zastanawiałam się, czy nie obudzić Olivera, ale musiał być zmęczony pilnowaniem mnie tyle czasu. Po kilku godzinach poszłam na dół i zastałam go śpiącego na kanapie. Podniosłam z podłogi koc, który musiał zrzucić i ponownie go okryłam. Niesforne kosmyki włosów opadły mu na powieki. Wyglądał bezbronnie, jakby przez chwilę znów był dzieckiem. Uśmiechnęłam się lekko i przygotowałam do wyjścia z domu. Gdy otworzyłam drzwi, od razu pożałowałam, że nie mogłam wrócić do łóżka. Zimny wiatr zawiał mi prosto w twarz, a drobna mżawka odkryła włosy. Do domu Eustachego miałam niedaleko, więc przebiegłam ten odcinek najszybciej jak mogłam. Zapukałam mocno i na szczęście mężczyzna od razu otworzył. Znów zabrakło mi słów, aby opisać to miejsce. Malunki świata zajmowały całe pomieszczenie. Góry wystawały uwypuklone, a morza i oceany błyszczały, jakby naprawdę przemykały po nich fale. Zapatrzyłam się na altanin, znajdujący się nad Europą, gdy nagle usłyszałam męski głos. Wcześnie przyszłaś! Przywitał mnie Eustachy i oparł się o biurko zlewające się z oceanem. Nie lubię się spóźniać. Parsknął śmiechem i pogładził czarną bródkę. Włosy miał idealnie ułożone, tak jak za każdym razem, kiedy go widziałam. Biała kaszula, odsłaniająca umięśnione przedramiona, odcinała się od miodowej skóry. Nie mogłam zaprzeczyć, że był przystojny. Mógłby nauczyć Olivera, jak okiełznać włosy? Pomyślałam, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Gotowa na zdobywanie wiedzy o wyspach? Tak, skłamałam, bo wcale nie byłam ba. Nie cierpiałam uczyć się map. A Wiktoria? Mam z nią zajęcia po południu. Zaczynajmy. Przypomnimy sobie podstawy. Istnieje pięć wysp ustawionych według gwiazdozbioru Smoka. Stąd też pochodzą ich nazwy: Eltanin, Alrakis, Rastaban, Dziban i Tuban. Pokazał położenie wysp na wielkiej mapie pokrywającej jedną ze ścian. Przełknęłam ślinę. Znów nie wspomniał o wyspie więziennej. Nikt o niej nie uczył. Zupełnie jakby wygnani na nią drakanie już nie istnieli. Eltanin i Alrakis są położone najbliżej siebie, dlatego też utrzymujemy najlepsze stosunki. Byłaś już tam, prawda? Najdalej położona od nas wyspa to Tuban, na której panuje klimat tropikalny. Jego symbolem jest powietrze. Każda z wysp ma inne warunki klimatyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zachować różnorodność w produkcji żywności i półproduktów. Rastaban, wskazał na największą z wysp, ma najwięcej zielonych terenów. Dlatego jej symbolem jest ziemia. Następnie pokazywał i nazywał miasta, największe rzeki i jeziora. Dziban był terenem górzystym, a jego symbolem był ogień. Alrakis, na którym już byłam, w głównej mierze było pokryte jeziorami. I tak jak wspominała Ines, od wschodu znajdował się kawałek morza. Słuchałam z zaciekawieniem, chociaż głosik z tyłu głowy podpowiadał pytania o wyspę więzienną. Prawie nikt o niej nie wspominał, jakby była legendą, tajemnicą Poliszynela, mającą odstraszać dzieci przed robieniem złych uczynków. Kiedy skończył opowiadać o wyspach, wręczył mi mapy z podkreślonymi nazwami do zapamiętania. A potem spojrzał na mnie z zaciekawieniem, delikatnie się uśmiechając. Masz pytanie, stwierdził. Przez cały czas marszczyłaś brwi, jakbyś walczyła ze sobą. Pytaj, przecież na ciebie nie nakrzyczę. Nie miałam pojęcia, że to robię. Natychmiast rozmasowałam miejsce nad brwiami i nerwowo przygryzłam policzek. Czy więzienna wyspa naprawdę istnieje? Tym razem on ze zdziwienia zmarszczył czoło i usiadł na biurku, zakładając nogę na nogę. Więc o niej słyszałaś, kto ci powiedział? William i Ines, przyznałam. Ale to brzmi bardziej jak bajka dla niegrzecznych dzieci. Hm, niestety, to nie bajka. Tylko nie mów nikomu, że wiesz to ode mnie. Najlepiej w ogóle nie mów o tym nikomu, dodał po chwili namysłu. Od jakiegoś czasu studiowałem informacje na ten temat, bo tak jak ciebie... Zżerała mnie ciekawość. Gdy trafiłem na wyspę wiele lat temu, jeśli ktoś o tym wspominał, to raczej w żartach, bo nikt nie wiedział nic więcej. Wyprostował się, a oczy mu się zaświeciły zupełnie jak Oliverowi, gdy dokonał jakiegoś odkrycia. Więc dyskretnie pytałem, sprawdzałem księgi, archiwa i rzeczywiście znalazłem wzmianki o szóstej wyspie – Altais – Niewielu drakanów na niej mieszkało, więc nie ma o niej zbyt wiele informacji. Podobno warunki tam były zbyt ciężkie do życia, aż w końcu wyspa pozostała niezamieszkana. Mówili o wiecznym mrozie i dużych opadach śniegu. Potem nagle ślad w archiwach się urywa. Nie znalazłem niczego więcej. Czy naprawdę wysyłają tam tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu wysp? Wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Rozumiem. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Do usług. Ukłonił się teatralnie i wyszliśmy razem na spotkanie drużyny w pałacu. Ano, dzisiaj ty udzielisz wywiadu, powiedziała Ines wchodząc do pokoju. Reporterka jest w sali obok, po prawej. Jakiego wywiadu? Zdziwiłam się, spoglądając na Olivera siedzącego w kącie. Ines pokręciła głową. Pamiętasz tę dziewczynę, o której ci wspominałam? No wiesz wskazała sugestywnie na Olivera. No tak, przypomniało mi się, jak mówiła, że chętnie zamieni reportera z drużyny. Przypadła jej jedna z najważniejszych ról. Zajmuje się głównymi wiadomościami i ubzdurała sobie, że musi przeprowadzić wywiad z każdym członkiem drużyny. Weschnęłam ciężko. Kilka razy przeprowadzono ze mną wywiady za każdym razem pod uważnym okiem taty. Zanim to wszystko się zaczęło, był znanym podróżnikiem oraz reporterem, i choć próbował mnie trzymać z dala od błysku fleszy, nie zawsze się to udawało. Dodatkowo z dziennikarzami z prawdziwego zdarzenia miałam raczej niemiłe doświadczenia. Minęłam Ines, ale zanim wyszłam, zatrzymała mnie, pochyliła się i szepnęła do ucha. Uważaj na nią. Uniosłam pytająco brew, ale znów pokręciła głową z rezygnacją. Wykrzywiłam w niechęci usta. Od kiedy pamiętam, nie cierpiałam dziennikarzy i wywiadów, kojarzyli mi się tylko ze wścibstwem i z niezręcznymi pytaniami. Kilka razy miałam do czynienia z dziennikarzami, którzy próbowali mnie wypytywać o życie rodzinne taty albo o jego potencjalne romanse. Wyszłam i w głębi korytarza zobaczyłam otwarte drzwi. W środku pomieszczenia siedziała drobna blondynka, która przeszyła mnie wzrokiem, przez który nie mogłam powstrzymać grymasu. Dziewczyna przygładziła idealnie wyprasowany biały kołnierzyk bluzki i poprawiła okulary we wściekle różowych oprawkach, chociaż wcale jej się nie zsunęły. Na mój widok jej usta wygięły się w sztucznym, odpychającym uśmiechu. – Cześć, jestem Lora. Proszę usiąć. Przygotowałam herbatę, napijesz się? – wskazała na porcelanowy dzbanek, z którego unosiła się para. – Nie, dziękuję. – Może zmienisz zdanie? – mimo mojego zaprzeczenia nalała napój, który kusząco pachniał malinami. Przełknęłam ślinę i przyjrzałam się jej uważnie. Wydawałam się młodsza ode mnie, ale to nie miało na wyspach żadnego znaczenia. Równie dobrze mogła być w wieku mojej mamy. Czułam bijącą od niej ciekawość i coś jeszcze, czego nie umiałam nazwać. To tylko wywiad, nie stresuj się za bardzo. Zadam jedynie kilka pytań. Na początek powiedz o sobie parę zdań. Najgorzej. Poruszyłam się nerwowo na krześle, na co jej kąciki ust uniosły się złowieszczo. Wypuściłam powoli powietrze z płuc, tak żeby tego nie zauważyła. Nazywam się Anna Armatys i urodziłam się w Polsce. Jestem na wyspach od niedawna, ale zdążyłam poczuć, że znalazłam swoje miejsce. Szybko zanotowała coś w swoim różowym notatniku. Jaka jest twoja specjalność? Czym się zajmujesz? Jestem żywiołakiem. Wieczorami pomagałam zękowi w barze, zanim... Przerwałam, zanim zawiesił działalność. Tak, to musi być dla niego szok. Jego najlepsi przyjaciele wzięli udział w buncie. Znałaś ich, prawda? Zmarszczyłam brwi. Spięłam barki, gdy poczułam nerwową atmosferę. Dlaczego o to pyta? Zastanawiając się, jak ją taktownie zbyć, ugrałam dodatkową chwilę, przykładając do ust porcelanową filiżankę i upiłam trochę. Na moment zdekoncentrowałam się. Napój był przepyszny, rozgrzewający, a smak malin i czegoś jeszcze wypełnił podniebienie. Wypiłam kolejny łyk, aż od gorącego napoju przeszedł mnie dreszcz. Odstawiłam filiżankę, czując jak serce zaczyna mi przyspieszać. Położyłam dłoni na klatce piersiowej i nacisnęłam lekko. Lora bez mrugnięcia wpatrywała się we mnie i przez chwilę wydawało mi się, że kącik jej ust... Drgnął lekko. Chyba odbiegasz od tematu. Warknęłam w końcu. Zaśmiała się cicho. Nie denerwuj się. Próbuję tylko dowiedzieć się czegoś o tobie. To niepokojące, co stało się z członkami waszej drużyny. Próbowała wyglądać na skruszoną, ale nie kupiłam tego. Najpierw śmierć Haminga, potem zdrada Reina. O czym ona mówi? Jaka zdrada? To dlatego zwolniło się kolejne miejsce w drużynie? Wszyscy mówili, że ktoś zrezygnował. Spojrzałam na nią uważnie. Nie wiem, o jakiej zdradzie mówisz. Czekaj, czy na pewno tak miał wyglądać ten wywiad? Nie słyszałaś? Podniosła wymalowaną brew do góry. Chodzą plotki, że poprzedni zawodnik zwiał z jakimiś dokumentami. Nic nie słyszałam. Powiedziałam zgodnie z prawdą. No nic, przejdźmy dalej. Wydawała się zawiedziona. Nie podobało mi się to wszystko. Musiałam wymyślić jakiś pretekst, żeby się od tego wymigać, ale nagle zrobiło mi się gorąco, a na czole pojawił się pot. Czego obawiasz się podczas rajdu? Ostatnim razem kilkoro uczestników odpadło podczas wspinaczki górskiej. Obawiam się Amelii. Kurwa, co ja mówię? Chciałam skupić myśli, ale nie mogłam. Czułam się jak po kilku piwach. Nie mogłam udzielać wywiadu w takim stanie. A jednak... Jakiś błogi nastrój zalał mój mózg i czułam się niedorzecznie dobrze. Wcale nie chciałam wstawać. Popatrzyłam na filiżankę i na dziewczynę. Jej uśmiech tak się rozszerzył, że mogłabym policzyć wszystkie jej zęby. Co ona mi dolała? Pomyślałam z wysiłkiem. Podobno znasz Williama. Znam to mało powiedziane. Złamał mi serce. Znów wypaliłam, zanim zdążyłam zrozumieć sens pytania. – Biedna! – westchnęła, ale jej mina nie okazywała współczucia. – Myślałaś, że coś do ciebie czuję, a tylko się do bawił. – Nie bawił się mną. – A może sądzisz, że cię kocha? – przegięła. Skupiłam całą siłę woli, żeby nie odpowiedzieć, chociaż słowa cisnęły mi się na usta. Nagle do pokoju wparowała Ines. Zmierzyła wzrokiem Lore, a ta skrzywiła się, jakby zjadła cytrynę. Jak wam idzie? – Dobrze, nie musisz się o nic martwić, odpowiedziała szybko, za szybko. Odwróciłam głowę i spojrzałam na Ines. Jej oczy rozszerzyły się. Zacisnęła szczęki. Wiedziała już, że coś jest nie tak. Wybacz, potrzebuję Annę, dokończycie innym razem. Wycedziła i nie czekając na reakcję, doskoczyła do mnie, łapiąc za ramię. Wstałam nie bez trudu, opierając się o krzesło. Byłam pewna, że ugnął się pode mną nogi, ale z pomocą Ines doszłam do drzwi. Gdy wyszłyśmy, usłyszałyśmy soczyste przekleństwo dochodzące z pokoju. Co się stało? Przyszłam sprawdzić, bo miałam jakieś złe przeczucia. Strasznie mnie o ciebie wypytywała. Chyba dolała mi coś do herbaty, suka jedna. Słowa wychodziły ze mnie niekontrolowane. Ines złapała mnie za ramiona i odwróciła w swoją stronę, przyglądając mi się uważnie. Jest tak blisko, że mogłabym policzyć jej piegi, Zachichotałam sama nie wiedząc dlaczego Co o mnie myślisz? Lubię cię, chociaż czasami za bardzo rozkazujesz i masz tyle energii, że trudno mi za tobą nadążyć Mam też wrażenie, że coś przede mną ukrywasz Ines westchnęła głośno i opuściła głowę, a jej jasne włosy zafalowały o, i masz ładne włosy. Zawsze chciałam mieć takie. W ogóle ładna jesteś. I zazdroszczę ci, jak walczysz. Znów wyrzuciłam z siebie potok słów, zanim zatkałam usta ręką. Chodź, pogadamy z Oliwierem i Wyki. Ta idiotka dała ci rozluźniacz. Tak nazywamy eliksir, który rozwiązuje język. Możesz powstrzymać jego działanie, jeśli się mocno skupisz, ale postaraj się do nikogo nie odzywać, dobra? Pogadamy o niej później. Kiwnęłam głową, choć chęć rozmowy była tak silna, że co chwilę otwierałam i zamykałam usta jak ryba wyjęta z wody. Wróciłyśmy do pokoju. Przyjaciele od razu zobaczyli, że coś się stało. Ines wytłumaczyła im pokrótce. Oliver poczerwieniał ze złości, a na jego czole pojawiła się pulsująca żyła. – Zaraz tam pójdę! – krzyknął wściekle. Zachichotałam, bo wiedziałam, że jest tylko mocny w gębie, dopóki nie stanie oko w oko z zagrożeniem. Ines nie chciała z tego robić awantury, więc zmusiła Olivera, żeby poszedł z nią po Antidotum, zostawiając mnie samą z Wiktorią. Trochę to trwało, więc siedziałam na ziemi oparta plecami o ścianę i próbowałam zasnąć, wyłączyć jakoś mózg, żeby nie chcieć rozmawiać. Wiktoria siedziała koło mnie, proponując wodę, ale odmówiłam, bo zrobiło mi się niedobrze. Co za idiotka? Musimy to gdzieś zgłosić. Co jeśli wszystkich tak truje? Skąd ona to w ogóle wzięła? Wiki była tak wściekła, że kolor jej policzków dorównywał czerwieni włosów. W końcu uspokoiła się i westchnęła. W ogóle nie chciałam tego mówić, ale skąd wy wytrzasnęliście tę całą Beatryczę? Jest straszna. Za każdym razem, gdy mnie widzi, krzywi się i mruczy coś pod nosem w obcym języku. Raz chciałam się do niej odezwać, ale tylko na mnie fuknęła. Po co tu w ogóle przyleciała? Oparła głowę o ścianę i wywróciła oczami. Cała Bea, zaśmiałam się głośno Jest mistrzem żywiołu wody i to jakiś kosmos, co ona potrafi Nie chciała tu z nami przylatywać, ale Ines ją zmusiła Chciała mieć ją na oku po tym, jak pomagała rebeliantom w robieniu ulotek Kurwa! Zakryłam usta obiema rękami Nie powinnam tego nikomu mówić Przepraszam, pisnęła przyjaciółka A zapomniałam, że to cholerstwo ciągle na ciebie działa Nie chciałam, żebyś odpowiadała, gadałam głośno głupoty Pokiwałam głową, czując jednocześnie wyrzuty sumienia i ulgę, że nie było tu Amelii ani Eustachego. Milczałam przez kolejne minuty, a Vicky ciągle mnie przepraszała. – Powiedz lepiej, co u ciebie i Krisa. Jak dajecie radę? Wiadomo, ile tam zostanie? – pokręciła smutno głową. – Szczerze? Nie za dobrze. Jest zmęczony i mało piszemy. Wydaje mi się, że na dzibanie coś się dzieje. Zachowuje się, jakby chciał mi coś powiedzieć, ale nie mógł. Sama nie wiem, zerknęła na mnie ukradkiem. Podobno nawet mistrz tam poleciał. Mistrz? Zdziwiłam się. Mówią, że rzadko opuszcza eltanin. Do pokoju wpadli Oliver z Ines i podali mi buteleczkę z antidotum. Płyn był tak gorzki, że z trudem go przełknęłam, ale zaraz poczułam, że chęć do rozmowy przechodzi. Chyba już, mruknęłam w końcu do Ines, która odetchnęła z ulgą. Czemu ona mi to podała? Zawsze wiedziałam, że jest śliska, dlatego chciałam się jej pozbyć, ale żeby zniżać się do czegoś takiego? Możemy to gdzieś zgłosić? Oliver chodził nerwowo w kółko. Byłam pewna, że wydepcze zaraz dziurę w podłodze, jeśli się nie uspokoi. Ines pokręciła głową z rezygnacją. Nie ma szans, to córeczka czeladnika Dżibanu. Jeśli coś na nią powiemy, będzie afera międzywyspowa, a jeszcze teraz, przed rajdem, lepiej odpuścić i po prostu mieć ją na oku. — Oka to ona nie będzie miała. Jak jeszcze raz spróbuję czegoś takiego, niech tylko się dowiem, która to miała szczęście, że zniknęła, zanim tam wszedłem — warknął Oliver. Mimowolnie się uśmiechnęłam, słuchając jego gruźb bez pokrycia.